Rozdział czwarty. Alma chrzci tysiące nawróconych. Członkowie kościoła bogacą się i stają się niegodziwi. Nefichach wyznaczony na naczelnego sędziego. Alma poświęca się całkowicie służbie w wyższym kapłaństwie. W szóstym roku panowania sędziów nad ludem Nefiego nie było w zarachemli żadnych walk czy wojen. Jednak ludzie boleli nad śmiercią swych braci, utratą stad, jak również utratą zboża, z wielu pól, które lamanici stratowali i zniszczyli. Tak liczne były szkody, że każdy miał powód do lamentu i wierzyli, że jest to kara Boga za ich niegodziwości i wstrętne mu występki. Zostali więc pobudzeni do przypomnienia sobie o swych powinnościach. I Kościół wzmacniał się. Wielu zostało ochrzczonych w wodach Sidonu i przyłączyło się do Kościoła Boga. Zostali oni ochrzczeni przez Almę, wyświęconego przez swego ojca Almę na wyższego kapłana nad ludem kościoła. I w siódmym roku panowania sędziów około 3500 dusz przyłączyło się do kościoła Boga i zostało ochrzczonych. Na tym kończy się siódmy rok panowania sędziów nad ludem Nefiego i przez cały ten czas mieli niczym niezmącony pokój. Ale w ósmym roku panowania sędziów ludzie należący do kościoła zaczęli wbijać się w dumę z powodu niezmiernych bogactw. Cienkich jedwabi, delikatnie tkanych płócien, licznych stad, złota, srebra i wszelkich cennych rzeczy, które zdobyli swą pracowitością. Przez to wszystko wbijali się w dumę i zaczęli nosić bardzo kosztowne szaty. Przysparzało to wielkiej boleści Almie i wielu ludziom, których wyświęcił na nauczycieli, kapłanów i starszych kościoła. Wielu z nich martwiło się bardzo, widząc niegodziwość, która zaczynała panować pośród ich ludu albowiem ku swemu wielkiemu zmartwieniu widzieli, że ludzie Kościoła zaczęli wbijać się w dumę, a serca ich pożądały bogactw i tego, co ma wartość tylko dla świata. Zaczęli szydzić z innych i prześladować tych, którzy wierzyli wbrew ich woli i upodobaniu. I tak w ósmym roku panowania sędziów nastąpiło wielkie poruszenie pośród ludu Kościoła, bo zapanowały pośród nich zawiść, kłótnie, złośliwość, prześladowania i duma, Przewyższająca nawet dumę tych, którzy nie należeli do Kościoła Boga. Tak minął ósmy rok panowania sędziów, i niegodziwość ludzi Kościoła stała się wielką przeszkodą dla tych, którzy do niego nie należeli, i tak Kościół zaczął podupadać. I na początku dziewiątego roku Alma widział niegodziwość ludzi Kościoła, jak również to, że przykład ludzi Kościoła zachęcał niewierzących do coraz to innych występków, sprowadzając zgubę na cały lud. Widział pośród nich wielką nierówność, gdyż niektórzy wywyższali się w swej dumie ponad innych i gardzili nimi. Odwracali się plecami do potrzebujących, nagich, głodnych, spragnionych, chorych i cierpiących, przyczyniając się do wielkiej boleści pośród ludu, Inni natomiast korzyli się, pomagając będącym w potrzebie, dzieląc się swą własnością z biednymi i potrzebującymi, żywiąc głodnych, znosząc wszelkie cierpienia ze względu na Chrystusa, który ma przyjść zgodnie z duchem proroctwa. Wyglądając tego dnia i czyniąc to wszystko, otrzymywali odpuszczenie grzechów. I przepełniała ich wielka radość z powodu zmartwychwstania, uwalniającego umarłych z więzów śmierci, dzięki woli i mocy Jezusa Chrystusa. I stało się, że Alma, widząc cierpienia pokornych wyznawców Boga i jak byli prześladowani przez resztę Jego ludu, widząc wszystkie niesprawiedliwości, zaczął się bardzo smucić, jednak Duch Pana mu pomógł i Alma wybrał mądrego człowieka spośród starszych kościoła i dał mu zgodnie z głosem ludu moc ustanawiania zarządzeń według danych im praw i egzekwowania ich zależnie od zła i przestępstw ludzi. Człowiek ten nazywał się Nefichach i został wyznaczony na naczelnego sędziego zasiadając w sądzie, by sądzić i przewodzić temu ludowi. I Alma nie przyznał mu urzędu wyższego kapłana, który zachował dla siebie. Jednak urząd sędziego przekazał Nefichachowi. A uczynił to, aby pójść pośród ludzi, to jest Nefitów, i nauczać ich słowa Bożego, aby pobudzić ich do przypomnienia sobie o swej powinności i Słowem Bożym usunąć wszelką dumę, przebiegłość i spory, które nastały pośród nich, widząc, że tylko świadcząc przeciwko nim może ich odzyskać. I tak na początku dziewiątego roku panowania sędziów nad ludem Nefiego Alma przekazał urząd sędziego Nefichachowi, a sam poświęcił się całkowicie służbie w wyższym kapłaństwie, będącym świętym kapłaństwem Boga i poświęcił się dawaniu świadectwa o słowie według ducha objawienia i proroctwa.